Program Trzecie Polskie Radia, niedziela, 26 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis trójki. Rekordowe ćwierć miliarda złotych na dzieci chore na raka tyle zebrało łatwo gang. Mazowieckie, lubelskie i podlaskie w tych województwach najwięcej strażackich interwencji przez wichury. Ceny pistacji wystrzeliły przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Prawie 252 miliony złotych tyle udało się zebrać podczas internetowej zbiórki prowadzonej na żywo przez influencera Łatwoganga. Niespełna 20 minut temu odbył się finał akcji. Pieniądze trafią na wsparcie dzieci chorych na raka. Charytatywną transmisję odwiedzili w ciągu dnia podopieczni fundacji Cancer Fighters, której zostaną przekazane środki. No tu masz kamerę. Tu mówisz? No, teraz przechasz, tak. tu, no, tu się Tu widzisz, jak głośno tak mówisz. mówisz. Widzicie, jak głośno mówicie. To są te piękne komentarze. Teraz wszyscy piękne komentarze dla naszych podopiecznych. O, o, same, o -o, same serduszka. Dzień Akcje wsparli aktorzy, muzycy, sportowcy i influencerzy, także szefowa fundacji TVP Katarzyna Dowbor, która z łatwą podkreślała, że dobro dzieci jest najważniejsze. Cześć, cześć, cześć. Jak się czujesz? Śmęczony też. Nie, nie, ale głosu już nie ma, znam ten ból. Słuchaj, chłopie, ja jestem zachwycona. Naprawdę, ja jestem zachwycona tym, co robisz, a w ogóle to szok, no bo tak. coś no, nie, no, nie tego, po prostu zabrakło mi słów. to no. Raz od 40 lat. No, nie, jest to piękna sprawa, ale wszyscy razem tutaj to robimy. To dzisiaj, powiem szczerze, lecimy ponad 100 chyba, bo od kiedy od 8 rano zebraliśmy chyba 4 miliony kolejne i naprawdę pędzimy jak burza. Transmisja miała zakończyć się o 16, potem o 20. W sumie trwała 9 dni, a pierwotnym celem influencera było zabranie 500 tysięcy złotych. Straż pożarna ma pełne ręce pracy w związku z wichurami. Do godziny 21 było już ponad 2600 interwencji. Najpoważniejsza sytuacja jest w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim. W tym ostatnim strażacy interweniowali ponad 400 razy, głównie do powalonych na drogi drzew i gałęzi, ale nie tylko odnotowaliśmy również 16 interwencji związanych z uszkodzonymi dachami w regionie. Jedna z nich w miejscowości Postawelek w powiecie suwalskim była związana z całkowicie zerwanym dachem z budynku gospodarczego. Do uszkodzeń dachów dochodzi nie tylko na skutek podmuchów wiatru, ale też z uwagi na spadające gałęzie. Na szczęście do tej pory strażacy nie odnotowali w tych zdarzeniach osób poszkodowanych. Mówię o Justyna Kłusewicz, rzeczniczka podlaskiego komendanta Straży Pożarnej przez wichury w Podlas Prądu nie ma w tej chwili około 17 tysięcy odbiorców. Kolejny protest przeciw planowanej trasie jest 7 Kraków-Myślenice. Przez dwie godziny ponad 300 mieszkańców południowych dzielnic Krakowa i sąsiednich gmin blokowało Zakopiankę w Głogoczowie. Były hasła ani jednej drogi więcej, czy nie damy sobie wcisnąć ekspresówki.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 Ceny pistacji osiągnęły najwyższy poziom od lat przez konflikt USA i Izraela z Iranem. Zdrożało o 30%. Pistacje to irański produkt o strategicznym znaczeniu nazywany zielonym złotem. Załamał się ich eksport na rynki globalne i ceny gwałtownie poszybowały w górę. Iran jest jednym z największych producentów pistacji na świecie. Odpowiada za około 1 piątą produkcji, przypomina Financial Times. Znawcy twierdzą, że irańskie pistacje trudno zastąpić ze względu na wyższą zawartość oleju, która nadaje im bogatszy smak i lepszą jakość w wypiekach. Handlowcy ostrzegają, że jeśli problemy z dostawami z Iranu się utrzymają, ceny pistacji mogą dalej rosnąć. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu Radio 24pl Jutro słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć. Na północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 9 stopni w Sowałkach do 15 w Zielonej Górze.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 No i zapraszam, właśnie zapraszamy razem z Michałem Jakubikiem, który realizuje program i Darek Pieruk jest jego wydawcą. No i będziemy państwa dzisiaj kwiatami obsypywać. come home to you me as so No, wciąż jeszcze kwitną, przepięknie. Tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj państwa obsypywać kwiatami, tą piękną muzyką, y, taką kwiecistą. Rzeczywiście tak dobrałem, te, dobraliśmy z Darkiem. Darek się dorzucił, dobraliśmy mm, takie utwory. No i pomyślałem tak, że wiosna nas obsypuje kwiatami. I pomyślałem o kwiatach słowach również. O takich słowach, które... No, tak, czasami są takie słowa, które ktoś wypowiada i się czujemy, jakbyśmy dostali bukiet kwiatów. Nie wiązankę, tylko bukiet. To jest ta różnica. No i pomyślałem również, że ta dzisiejsza zwłaszcza okazja, ona no wręcz y, każe użyć jakichś takich wyższych słów, wysokich słów. No to chciałem powiedzieć, że ten, te, to spotkanie nasze chciałbym zadedykować tym szlachetnym i hojnym ludziom których dzisiaj, no, ludzi dobry, dobrej woli jest więcej, jak się okazuje. No, wspaniale. No to dla was ta piosenka z dedykacją Cherry Blossom Girl. I'm obsypuje nas kwiatami. Proponuję, żebyśmy porozmawiali i wypowiedzieli takie słowa kwiaty. No one się może, no to może one towarzyszą to właśnie tej, temu wręczaniu, obsypywaniu kwiatami y dosłownie, ale może też, to, to może być jeszcze coś innego. To jest trochę tak, jakbyśmy poczuli się, że, że dostajemy no, taki bukiet od kogoś to słowo, może nawet jedno słowo. Bywa takie. No, jakie to słowa? No na przykład, proszę bardzo, Pan Paweł. Paweł, nie, nie żaden Pan. Paweł, jesteśmy na Ty. Takie słowa, które, tu zacytuję, od razu wysłał maili. To jest bardzo, bardzo miłe, dziękuję. Kojące, uzdrawiające, kierujące na właściwe tory dusze Słuchacze, no, pięknie napisane. No i jeszcze PS, niezawodny Paweł e, za, za, dołącza i, one, on, e, i to są takie słowa. Pozdrowienia dla realizatora sterującego konsoletą. Niestety umknęło mi, kto dziś czuwa nad nienagannym przebiegiem audycji. To jest Michał Jakubik Czuwa. E, I przybijam żółwika z panem Darkiem Pierogiem, jeżeli można. Na przykład takie. Albo może jeszcze. No, dobrze, to ja opowiem. Opowiem taką historię, bo rozmawialiśmy z Darkiem przed programem i myśli, przypomniała mi się taka historia, którą ktoś mi opowiadał, że rzeczy dotyczy no, sala sądowa. No to, to jest, nie wiem, czy państwo kiedykolwiek byli w takiej sytuacji, jak bycie, bycie świadkiem, no, nie wiem, oskarżonym to już naprawdę myślę, że mocna rzecz, ale nawet bycie świadkiem. Ja, ja byłem raz tylko i to, to jest naprawdę duże przeżycie. I Teraz wyobraźmy sobie, że przed sądem staje taka starsza pani, to rzecz się dzieje tam, nie wiem, 20-30 lat temu. Pani, no taka przestraszona starsza pani, rzecz dotyczy nie wiem, jakiegoś spadku, czy alimentów, no w każdym razie pieniędzy jakichś. No i ta pani jest tak zmieszana tą całą sytuacją, no nie wiem, nawet przestraszona nawet może. Stoi i, i, i, no i ta cała ceremonia, to wszystko razem i, i ten język niezrozumiały bardzo często. No i pani sędzia Pani sędzia wydaje wyrok i, i wypowiada te różne formuły, i tam są te paragrafy, i te dziwne słowa, i tak dalej, i tak dalej. I na tę panią, a ta pani, no widać, że ma strach w oczach i, i ogromną niepewność, bo strasznie jej zależy na tych pieniądzach, które tam, tam gdzieś są w, w tle. No i tak patrzy, truchleje. No i w końcu pani sędzia, która z, zakończyła odczytywanie tego wyroku, tej sentencji. Popatrzyła na nią i zobaczyła, że, że no, marnie z tą panią jest. Popatrzyła na nią i powiedziała będą pieniądze, proszę się nie martwić. No na przykład coś takiego, taka, takie ludzkie słowa. I właśnie jestem ciekaw, co państwo powiedzą, jakie mają państwo opowieści dzisiaj, którymi chcielibyście się podzielić. No zapraszam najserdeczniej. Dwie dwójki, siedem trójek. Dariusz. Bugalski, Proszę napisać, gdybyście zechcieli. No i i słuchamy tych piosenek całych w kwiatach. Spójrz miła Płynął chmury Czy będzie dziś pogodny dzień Zaświeci nam słońce Gdy mi powiesz to Tobie spój się jeszcze bliżej, czyć mi słoneczny, jasny świat. Na niebie i na ziemi, na niebie i na ziemi, na niebie i na ziemi Rozrzuca jak ja, i will. z nieba, dla ciebie kwiaty z nieba, dla ciebie wszystkie kwiaty, na ciebie rzuca no Taka piosenka jakby na zamówienie, prawda? Dzisiaj właśnie o to chodzi. Dwie dwójki, siedem trójek i Dariusz.Bugalski, radio.pl opowiedzcie o tych słowach kwiatach. No, są bardzo różne słowa, bardzo często one są zatrute, pełne obojętności, pełne niechęci. No, często w, w, w mediach są takie właśnie, takie jakby chwasty. Jakby to było zachwaszczone, jakaś, jakaś przestrzeń, jakaś zachwaszczona łąka. I Tam, gdzie niegdzie zdarzają się jakieś takie kwiatki, ale nie mówię tego, że to kwiatki, ale ładne kwiatki. Nie, nie o to chodzi, nie ironicznie, tylko zupełnie poważnie. Zdarzają się takie kwiaty, takie słowa, właśnie takie słowa, które są zupełnie, zupełnie inne i na pewno je pamiętamy, na pewno znamy. Pewnie potrafimy opowiedzieć taką całą historię związaną z nimi. No może to one się właśnie kojarzą z kwiatami dosłownie, a może się nie kojarzą. No tak jakby nimi, nimi były. No to ja państwa zapraszam i... No i słuchajmy, teraz będzie... Róża Pan Wojciech, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana, proszę opowiadać. Halo, halo? Jestem. Halo, o, dobrze, jestem. dobrze, tak, bo tak trochę nie było słychać, ale już słychać. A. Świetnie. Uh -huh. I, I właśnie o tych słowach I podobna historia w sądzie. Ja, byłem 14-letnim, 14 niestety musiałem pójść jako ten ojciec, rodzic, no, się nam wywijał, ale nie tak, żeby pójść do sądu. Nie będę całą historię opowiadał uh -huh, dlaczego. Uh -huh, uh -huh. Ale w każdym razie. Jest pytanie pani Sędziny, ja zeznaję jako ten świadek właśnie, proszę powiedzieć o swoim synu. No i wiadomo, jak zacząłem opowiadać, to puściły emocje, dużo łez, z tym płacze, pani Sędzina prawie płacze, ale do czego kończę, kończymy całą sprawę i, i wtedy właśnie pani Sędzina mówi takie piękne słowa, właśnie te kwiatki, powiedziała Kuba, masz super ojca, masz bardzo mhm. dobrego ojca, on ci zawsze pomoże, nie da zrobić krzywdy, ja cię nie będę karała, dlatego że nie zrobiłeś nic takiego, za co mogłabym cię ukarać, ale musisz pamiętać, że pewnych czynów nie powinieneś robić. Wiem, że przez to, że masz takiego ojca, macie taką więź, na pewno sobie w życiu poradzisz. Pamiętaj, trzymajcie się razem. Mm. To były właśnie te piękne słowa kwiatki, bardzo, bardzo dużo emocji i nas to bardzo mocno też myślę że związało, bo mogliśmy rzucić na siebie. My co słychać teraz. Kuba, Wszystko prawda? dobrze, 25 lat, świetny syn, świetny człowiek, mądry człowiek, dalej jest przyjacielem moim. Ostatnio mhm. byliśmy z moją córką Julią w górach razem w Zakopanem, chodziliśmy po szlakach, córka 27 lat, więc jestem szczęśliwym człowiekiem. Wspaniale, Wszystko jest dobre. Wspaniale. Pozdrawiam Pana e, i dzieci. Trzymajcie się zdrowo. I trzymajcie Pozdrawiam się siebie gorąco. nadal. Trzymamy się siebie, bo to jest najważniejsze. Wspaniale. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No dobrze, no zapraszam Państwa. Opowiedzcie swoje historie. To teraz może no, Merillion. Bardzo proszę. Pan Roman, dobry wieczór. Dobry wieczór, Niezawodny pan Roman, jak się cieszę? No, ja staram się słuchać o wszystkim dość, dość fajna. Jak to, i pan wnosi tyle, ty, tyle energii dobrej do tej audycji. Bardzo Nie, się cieszę. No to trzeba się jakoś tam o... No to proszę opowiadać. No to tak powiem krótko, nieźle. No. Tak. Że czasem trzeba się dwa razy zastanowić, jak się powie jedno słowo. Mhm. To mhm. jest taka prawda, bo już mhm. to znaczy się. A czy bo mówiłem przed tym z panem e, z Darkiem, z tym drugim? kierogiem, uh -huh. No, że pan mi powiedział z tego czasu ciepłe słowo, takie budujące. Że ja tak powiedziałem? No, tak, powiedziałem no, mi nie to nie. mogę powtórzyć. Panie Romanie, panie z Peru, i Wie pan, ale, no. ale, ale nie cofam tego. No, no nie, no to zawsze w porządku, no. no, A wiesz, jak chciałem może podziękować, tym ludziom, którzy tak w, w, no, wpłacali te pieniążki nad, uh -huh. na ten cel. Tak, tak, tak, tak. No, to, to naprawdę przeszło wszelkie oczekiwania. Prawda, tak jest. No, to trzeba szanować takich. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. ja, nie, nie dałem, ile tego, ale postarałem się, żeby coś tam dołożyć. Mhm, uh -huh. tak. No, zawsze grosza, grosza się zbiera. Prawda. Ale A tak na koniec to chciałem taki właśnie o dobrym słowie powiedzieć. No proszę. To, to, to skrótowo tak będzie. Uh -huh. Czekam pracował u księdza. Po cały dzień. Na wiersz już zaprosił na kolację uh -huh. i powiedział mu Bóg zapłać. Uh -huh. no, czekam mi, proszę ale za to sobie nie kupię, nie kupię chleba. Uh -huh. A to jest więcej, bardziej jak tysiąc złotych. Na jakiś czas, temu sygnałem, że ojciec. Uh -huh. Zdebna te sprawy pogrzebowe, ale żeby taki pogrzeb zrobił, jakiego tu nikt nie dał. Będzie dobrze zapłacone. Mm -hmm. No z tego pu, ksiądz się postarał, wszystko w porządku. Po całej tej ceremonii przychodzi cygan do księdza i do się należy. No jak od ciebie co 700 złotych. Mm -hmm. to, to Bóg zabrać, a tam zostały jeszcze 300 złotych, w razie czego. No bo to taka opowiadka. To jeszcze raz dziękuję za uwagę no, dziękuję i do usłyszenia. Panie. Dziękuję, do usłyszenia. No dobrze, do usłyszenia i zapraszam Państwa. Dwie dwójki siedem, trójki, No to lecimy. Czerwone gitary, proszę bardzo. Otarga wiatr, po co więc wracasz do tamtych lat, zgubionych dni, nie znajdziesz już, już przejdziesz świat, przejdziesz jest złudź, kwiaty złudź, złudź, potarga. Choć z daleka, no właśnie, nie powiem tak, nie powiem nie, Bo no czasem łatwiej żyć, Nie wraca nic. Kwiaty we włosach, poparda wiatr, wyrzuć z pamięci. smutna piosenka, prawda? Te piosenki nie są takie słodkie, wszystkie. No ale m, ktoś powiedział kiedyś mi, ja to zapamiętałem i wydaje mi się, że to naprawdę ma sens. Minęło, ale było. Minęło, ale było jednak. Mamy tutaj kilka maili, ale to może za chwileczkę. To jeszcze państwu powiem jedną taką historię. W, takich, z takiej, krytycznej, w takiej krytycznej sytuacji. Rzecz dotyczy szpitala. Ktoś mi opowiadał, no, no, no, sytuacja jest, no, biopsja, prostata. Czyli to jest na, na, nie, nieprzyjemny, nieprzyjemny zabieg, taki, no, zawstydający. No i ten ktoś, kto mi o tym opowiadał, mówi, że wchodzi tam na tę salę, no i wita go m, pani, asystentka, pielęgniarka, mówi, jak, jak miło, jak miło, pana, jak, jak miło pana tutaj gościć. I od razu jest inaczej, mimo wszystko i potem jeden z tych operatorów, z tych lekarzy, mówi coś takiego dziwnego dosyć. Mówi: A pan to umie pływać? I to jest jakieś takie, prawda, bardzo dziwne pytanie w tej sytuacji. No i no dlaczego pan pyta? No, wy pan, no, tak, jestem po prostu ciekaw, czy pan umie pływać. No i zaczyna się rozmowa o tym pływaniu i jakichś takich dziwnych, abstrakcyjnych rzeczach. No i to spowodowało, że. Jednak ten wstyd mija, ból, ból no nadal jest, ale ten, ten, ten człowiek zostaje jakoś tak, czuje, że jest po ludzku potraktowany. Takie dziwne słowa, dziwny kwiatek jednak wyrósł w tym, na, tym, na tym ściernisku, prawda? Na przykład coś takiego. No Nie wiem, jakie mają państwo historie do opowiedzenia, jestem ich bardzo ciekaw. Dwie dwójki, siedem trójek, przypominam. No to może teraz ścianka, to wprawdzie jest opowieść o... Kwiecie, który jest pod śniegiem, ale właśnie też myślę, że to ma takie ważne przesłanie. Pod śniegiem, ale jest, ale czeka na swój czas ścianka. She Darek, ale masz fajnie z tymi słuchaczami, nigdy nie wiesz, jakie kwiatki ci ofiarują. Znaczy nam ofiarują. No, prawda. Zaraz zobaczymy, jakie będą kolejne. Ale już wiem, jak... A właśnie. Jeszcze y, mam tutaj od pani... Wiem, wiem że pani Barbara ofiarowała je nam zdjęcia Magnolii z Uniwersytetu Warszawskiego. Przepiękne. I bardzo podziwiam pani kunszt, fotograficzny kunszt ogrodniczy, pani Barbaro. No i pan Łukasz teraz. Dobry wieczór. Witam pana. Dobry wieczór, bardzo mi miło i pozdrawiam. Też. Pana Darka Pieroga szczególnie, bo tak mnie zafascynował tym, co ja mam powiedzieć. On sam jakby zaczął to wszystko wyciągać ze mnie, no. bo ja ciekawe, pan był, i lubię chodzić po lesie, <śmiech> stosuję taką trochę technikę autoterapii, spacery leśne, kąpiele leśne i uh -huh. oprócz tego, że ogródek działkowy to jeszcze las, a w uh -huh. tym lesie u nas leśniczy na zachodzie Gdańska, na zachodnich rubieżach, Zotomina, Uhum. Ma taką ziemiankę, wie pan, i tam złożył, widziałem w tej ziemiance, tam wszedłem, bo odsłoniłem sobie, takie krzewy jakieś, wie pan, nie, nie to drzewa, tylko takie krzewy półtora metrowe i karteczka była. Uhum. Teraz na tej karteczce napisane było, i to jest to słowo, śliwa no, no. tarnina i też... Tych śliw tarnin, wie pan, tam było około 50 Aha. i jeszcze jakiś tam inny krzew, którego nie mogłem rozczytać, ale chodzi o to, że ta śliwa tarnina to jest, teraz panu przeczytam, Aha. owoce tarniny były zbierane i spożywane przez człowieka już w średni... środkowym neolicie. Aha. Charakterystyczne peski znajdowano wielokrotnie w palafitach wokół Alp. W medycynie wykorzystuje się przeczyszczające i moczopętne działanie suszonych kwiatów tarniny. I Ja uważam, że, wie pan, że y, Jezus Chrystus mówił, po owocach ich poznacie, Aha. ale gdyby nie kwiaty Aha. i zapylacze, to nie byłoby owoców, prawda? No, prawda, święta prawda. <śmiech> no właśnie. W tym i teraz, kontekście. Aha. Ja, jak te magnolie zakwitną w ogrodach, a w lasach leśniczy zaczyna sadzić, wie pan, bo jest susza takie starodawne krzewy, tarniny, uh -huh. które kwitną w końcu kwietnia, na początku maja, no to może, wie pan, no to serce rośnie, no tak powiem. Uh -huh. <laughs> tak powiem, wie pan. Bo uh -huh. to jest piękne, że oprócz jeszcze w lesach sosen i buków zaczynają leśnicy sadzić takie starodawne, śliwe uh -huh. tarniny. Coś pięknego. Uh -huh. I to pięknie pachnie, wie pan, i jest zdrowe. No i miło zawsze iść po lesie i widzieć białe kwiaty, Aha. To, no to taki, Takie nietypowe może, ale wie pan, śliwa Ternina. Oprócz tego, że jabłonie kwitną dopiero w maju, są mądrzejsze od czereśni, bo czereśni mogą zmarznąć, tak samo jak magnolie, a jabłonie i, i, i śliwy kwitną w maju i wie pan, nie marzną tak bardzo, chociaż jeszcze do zimnej zaśki zostało dwa tygodnie ponad. Wiesz, może jabłonie to konformistki, a Ternina to awangarda, co? <śmiech> Nie, czy nie ryzykują z <laughs> noniami, tak? No właśnie, nie ma ryzyka, nie ma zabawy, wie pan z drugiej strony. Ale, ale, śliwa tarnina jest, wie pan, jest, um, przeżyje wszystko, wie pan. Oho, no właśnie, to jest ten. Polecam, nadziei. polecam dziki odmiany roślin. To w ogóle jest to powieść. No, I powiem po raz tak, tak. że jeżeli sadzą to leśnicy w lasach, to już świat się zmienia na lepsze, wie pan. Ale tak to świetnie, no dobrze, to trochę nadziei nam pan wlał. Do serc, dziękuję myślę. serdecznie wszystkich, pozdrawiam Dzięki. jeszcze raz i leśników, Dzięki. Dzięki. i ogrodników, działkowców. Mm -hmm. I pana. Do <laughs> Dobrze, dziękuję bardzo. No właśnie a propos tego, co pan powiedział, no jest takie, taka historia, która jakoś bardzo mi utkwiła w pamięci, w sercu, nawet bym powiedział, e a propos trudnych czasów i a propos kwiatów w tych trudnych czasach i dosłownie ich przenośni e i słów, tych właśnie słów kwiatów, no to taka historia związana z korczakiem, który, jeszcze nie było getta wtedy, i on wysłał swojej wydawczyni, pani Mortkowiczowej. Był kiedy bzuł, akurat był bez, z taką karteczką, Gdy płoną lasy, nie należy zapominać o różach. No to nie były róże, to był bez, ale właśnie to nie, nie, nie bardzo, prawda, Prze, przepiękna opowieść. No dobrze, no to były różne gatunki wymienione. Jest taka stara piosenka, ja uwielbiam, pamiętam z dzieciństwa, jakoś mam taką nostalgię w sercu. Słodkie fiołki, może ktoś pamięta jeszcze? słowa Przybylska ją śpiewałaś, zaśpiewa zaraz. Słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, Salutkie wzgórze od stóp do głów zmieniło się w słodki bukiecikak ten lasek liściasty, gdzie spotkać się z nim? Wybiegłam, gdy mgiełka wiosenna się snuła Wśród grabków zwyczajnych jak dym I muszki bzykały, rozkwitły jest ziemia Za bardzo wilgotna dziś nam Wysiąść, złożyć główkę na twoim ramieniu Tak wiesz ja na tym się znam To zmieni się wkrótce, lecz zanim się Słodkie pijołki Słodsze niż wszystkie róże Pagórek leśny okryły nam poezji serwetką dla pragnień Tychaj najdroższy zadzionek lub trzy Zakwitną tużyce łuskiewnik różowy I jaskier kosmaty i szczyr Ziarnopłon wiosenny też wieżaj Ni wonna marżanka, ni bluszcz co się pnie Ni zerwa kłosowa, ni leśny sałatnik Ni żankiel zwyczajny, nich chmiel Nie dają nam tyle co chijołki wiona. Sylwestris słodsze niż wszystkie róże Zasnął w powodzi zielonych traw Lecz będą się długo pamiętać nam Ach, Ten lasek liściasty, gdzie wiosną się z nim spotkałam I gdzie mnie całować próbował Powoli zamieniał się w goszcz W dyskretny raj, w którym komary Niestety komary chmurami jak o losie mój twardy, jak czosnek niedźwiedzi, skąd nastrój intymny, gdy tno? przez płótno żaglowe ginie. i przez te słodkie piejąki, słodsze niż wszystkie róże, co kryły wzgórze od stóp do głów. Co nas tu zbawiły słodkie piejąki, słodsze niż wszystkie róże, salutkie wzgórze od stóp do głów. Zmieniło się w słodki Na w Nakryły poezji serwetką, tam było takie sformułowanie, taka fraza piękna. No właśnie o tym rozmawiamy, no, o poezji serwetce, nie, o, kwiatach, o kwiatach, takich słowach kwiatach, albo o kwiatach też, no nie wiem, to, to zależy. <laughs> Zapraszam Państwa. Pani Magda, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tak chciałam tylko takie krótkie przesłanie, bo może do kogoś trafi. No no. Po to budować problemy, skoro możemy budować sojusze, by rozwiązywać problemy. Uh -huh. Uh -huh. Tyle z mojej strony. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tą audycję. Ja Pani dziękuję za ten wspaniały wkład w tę audycję. Naprawdę. To może teraz... Mm. A dobrze leni krawić sunflower no później kwitną, no, ale to piękne kwiaty przecież. Mm. Travis i Drake. To może jeszcze taka historia. No te piosenki są, piosenki są z różnych bukietów, jak państwo słyszą. No te opowieści też są z różnych bukietów, ale z bukietów jednak. No i moja Ania, moja żona im powiedziała dzisiaj, że przeczytała historię kierowcy autobusu linii 517 w Warszawie, który zauważył, że to było... No, zauważył, że jakaś dziewczyna się przewróciła. To było przed przystankiem, więc on musiał tam jakoś zjechać, manewrować. No w każdym razie zatrzymał autobus i, i ruszył jej na pomoc. Okazało się, że trzeba było ją reanimować. On to zrobił. I to często jest tak, mówimy o tak zwanej znieczulicy, albo ludzie się gapią i tak dalej, o, o obojętność, robią jakieś fotki, filmy. To było zupełnie inaczej. Zresztą często jest inaczej. To było tak, że państwo bardzo pomogli, ci pasażerowie pomogli temu kierowcy. Ktoś dał mu telefon, połączyli się ze sto, z numerem tym ratunkowym 112. On cały czas był w kontakcie z tym operatorem, koordynowali te akcje i do tej pory, no, do tej pory trwała ta akcja reanimacyjna. Przy, dopóki przyjechali ratownicy, uratowali tę dziewczynę, jak calistkę, listkę, którą zabrano do szpitala. No i, no i żyje. Ona, ona żyje. I to było wspaniałe. Jedno i drugie, jego zachowanie, zachowanie tych pasażerów. Ale jeszcze było bardzo coś pięknego, bo my nie wiem jak on się nazywa nawet. Pan Andrzej bodajże. I w tych czasach takiego ogromnego mm, no, dbałości o, o, o, o hype, prawda, i o te wszystkie historie, no to nagle anonimowy ktoś uratował życie człowieka, ktoś mu pomógł jeszcze w tym. I potem jeszcze taka piękna historia, bo on opublikował gdzieś tam w jakichś mediach społecznościowych wpis, ale dopiero po dwóch dniach napisał, że nie był w stanie tego zrobić, no bo bardzo to przeżywał. Jak przyjechał do domu, to płakał. No i bardzo dziękował też wszystkim tym ludziom, którzy, którzy mu pomogli. Gdyby nie oni, to by, to by się nie udało. Więc to jest niezwykła historia, a równocześnie bardzo zwykła i równocześnie bardzo piękna. No i to, to są właśnie takie... I ta opowieść, myślę, i, i to, co on napisał na, tam, na tym Facebooku, czy gdzie on tam to napisał, no to właśnie są te słowa kwiaty. Prawda? No to ja państwa zapraszam, opowiedzcie swoją historię. Jeszcze będziemy ze sobą tutaj przez jakiś czas, do 12. .00. Jeszcze będziemy mogli porozmawiać i posłuchać tej muzyki cudownej. No, przygotowaliśmy inną muzykę, ale może dajmy Duke'a Ellingtona. Michał, co? Proszę cię, to akurat chyba będzie z czasem dobrze. Duke Ellington i taki cudowny utwór e, kwitnący, kwiat lotosu. Ja, ta historia jest dość długa, może ja o potem jeszcze spróbuję opowiedzieć, jakoś wplatając to w, później w jakąś, w jakąś inną historię, ale na razie posłuchajmy Duke Ellington i e, ten lotos, który kwitnie.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 Koneser w kanale dostępna na stronie trójka.polskieradio.pl. To tak właśnie, w kanale. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 kwietnia, zbliża się 23. Krzysztof Zeblewski zapraszam na serwis trójki. Influencer Łatwo zapowiada powtórzenie internetowej akcji charytatywnej.